W zasadzie w samym środku Wielkiego Postu Kościół na dzisiaj przewidział tą właśnie tak ważną Ewangelię chyba dobrze nam wszystkim znaną, która też jest, była tematem rozmaitych yy, dzieł w kulturze, między innymi tematem słynnego obrazu Rembrandta pod tytułem "Powrót Syna Marnotrownego. I pewnie słyszeliśmy wiele rozmaitych interpretacji tej przypowieści, jakichś rozważań na jej kanwie. Pewnie także słyszeliśmy już, co ja mam do powiedzenia, ten temat, ale może postarajmy się skupić i na chwilę jednak nad nią zatrzymać. Otóż jest ojciec, który ma dwóch synów, którzy, którzy oczywiście mają prawo do jego majątku. I to właśnie nie starszy, tylko młodszy syn prosi o swoją część, zamierzając odejść z nią z domu. Moglibyśmy powiedzieć, że to zuchwały gest, że ów młody człowiek jest, mówiąc delikatnie, arogancki, roszczeniowy, że zachowuje się nieelegancko, uprzedza chociażby starszego brata. I rzeczywiście tak jest. Jest też tak, że podobno, że każdy rodzic zna swoje dziecko. Ja tam nie wiem, bo nie mam. Ale chodzi o to, że ojciec doskonale pewnie wiedział, co się stanie z tym majątkiem, który mu daje. Znał go na tyle, że pewnie był w stanie przewidzieć, że to wszystko zmarnuje. I zwróćmy też uwagę, że w żaden sposób nie uszczupla tego majątku, tylko daje mu tyle dokładnie, ile mu przysługuje. Więc syn odchodzi, żyje rozrzutnie, marnuje majątek, który co prawda mu się należał, ale nie był przez niego wypracowany. Był majątkiem ojca. I kiedy pieniądze się kończą, znikają towarzysze zabawy, przyjaciele i znajduje się w położeniu beznadziejnym. Musi nająć się do pracy i to do pracy, która go upokarza bo musi pracować przy świniach co dla niego, jako dla bądź co bądź Żyda jest po prostu porażką bo musi zajmować się zwierzętami, które uważa za nieczyste I kiedy jest mu tak naprawdę źle kiedy się siebie brzydzi kiedy ma siebie dość przychodzi refleksja Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. I tak płytki w sumie, przyziemny motyw jest podstawą decyzji do powrotu do domu ojca. Czego się mógł spodziewać? Mógł się spodziewać w najlepszym wypadku że dostanie jakiś kąt kącik w komórce gdzieś tam, gdzie prawdopodobnie mieszkali przy, najęci przez ojca rozmaici pracownicy tego gospodarstwa no i że tam dożyje swoich dni, mając co jeść co prawda, ale przynajmniej nie zajmując się upokorzającymi czynnościami Tymczasem to, z czym się spotyka, przyjęcie, jakie gotuje mu ojciec, przekracza jego najśmielsze oczekiwania. Po pierwsze, okazuje się, że ojciec go wygląda, że ojciec na niego czeka. Kiedy dowiaduje się, że syn nadchodzi, wzrusza się głęboko. Po drugie, wybiega mu naprzeciw. Rzuca mu się na szyję i całuje go. Tak nawet czysto po ludzku nie było łatwo rzucić się na szyi i ucałować syna, który stał się łachmaniarzem, który cuchnął, który śmierdział, który był obdarty. Przynieście szybko najlepszą szatę. Ubierzcie go. Dajcie mu pierścień na rękę i sandały na nogi. Tym gestem nałożenia pierścienia ojciec przywraca synowi jego utraconą godność. W tym spotkaniu ojca z synem nie ma niczego, co moglibyśmy po ludzku przewidzieć. Nie ma ani słowa wyrzuty, że przecież roztrwoniłeś mój majątek. Majątek, który ja, czym. Poprzednie pokolenia wypracowały. Roztwoniłeś go zupełnie lekkomyślnie. Bo nie roztwonił go w ten sposób, że na przykład zainwestował i nieszczęśliwie się tak stało, że biznes się nie ułożył, że przyszedł kryzys. Tylko zmarnował, roztwonił majątek z nierządnicami I wreszcie zhańbił dobre imię rodziny. Zhangił imię rodziny i skalał się nieczystością. Nie tylko w tym sensie, że żył z niezrzędnicami, ale także jakimś rodzajem nieczystości rytualnej, bo jako żyd przed kontakt ze zwierzętami nieczystymi. Czyli pokalał rodzinę. Najmilszy te słowa, które mówi syn. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim Synem. To po prostu spowiedź. I tak naprawdę każdą spowiedź warto, żebyśmy przeżywali w takiej postawie. W teologii wyróżnia się dwa rodzaje żalu. To też już pewnie o tym kiedyś mówiłem. Żal doskonały i żal niedoskonały. Żal doskonały to jest żal świętych. Żal, na który tak naprawdę chyba nie, nie, nie zawsze, czy w ogóle nas nie stać. Natomiast właśnie, właśnie syn marnotrawny to przykład żalu niedoskonałego. On przecież nie wraca do Ojca dlatego, że Ojca kochał, czy dlatego, że się przejął tym, że Ojciec cierpi. Tylko wraca dlatego, że ma już siebie dość, że już się siebie brzydził, że już miał dość takiego życia. Ale co się okazuje? Że nawet taki żal wystarcza, żeby wrócić. Nawet taki żal wystarcza, żeby zostać tak po królewsku przyjętym. Ta przypowiedź zaczęła się takimi słowami, że zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy. Zbliżali się, aby Go słuchać. Im prędzej uznamy, że jesteśmy takimi właśnie celnikami i grzesznikami w Wielkim Poście, tym dla nas lepiej. I im bardziej to uznamy, tym chętniej będziemy chcieli takich słów słuchać. I zwróćmy uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną kwestię. Ojciec syna marnotrawnego był człowiekiem zamożnym, majętnym. Z pewnością był w stanie dowiedzieć się, gdzie Syn przebywa. A może nawet to wiedział. Ale też był w stanie tego Syna kryć. Był w stanie posyłać Mu środki do życia. Był w stanie może przez swoich ludzi, przez jakiś swoimi kanałami, nawet bez, poza Jego wiedzą, po prostu utrwalać Go w tym, że dobrze jest, jak jest. Albo, że przynajmniej nie da mu zginąć żeby przynajmniej nie umarł tam z głodu mógł mu posyłać środki może nawet pieniądze, jedzenie ale nie robi tego nie robi dlatego, aby syn mógł doświadczyć konsekwencji swego grzechu i mówię to dlatego, że bardzo często pewnie my też zastanawiamy się, czy spotykamy się z takimi pytaniami dlaczego Pan Bóg nie przerwie jakiegoś zła a dlaczego Pan Bóg nie zainterweniował w jakimś tam momencie mojego życia a no właśnie może dlatego że czekał na konsekwencje że czekał aż zacznie to pracować, czy dla nas, czy dla tych którzy są wokół nas, którzy są sprawcami, czy współwinnymi Mójmy się więc dzisiaj, abyśmy chcieli stawać w pełnej prawdzie o sobie przed naszym Ojcem Niebieskim i abyśmy się nigdy tej konfrontacji nie bali, pamiętając, że On jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Amen.